Otwórzmy Słowo Boże w Daniela, Księga Daniela, Księga Daniela, rozdział dziewiąty. Księga Daniela, rozdział dziewiąty, strona dziewięćset pięćdziesiąt sześć. W pierwszym roku Dariusza, syna Achaszferosza, z rodu medyjskiego, który został królem państwa haldejskiego, w pierwszym roku jego panowania ja, Daniel, zwróciłem uwagę w księgach na liczbę lat, które miały upłynąć według słowa Pana do proroka Jeremiasza, nad ruinami Jeruzalemu to jest 70 lat i zwróciłem swoje oblicze na Pana Boga, aby się modlić błagać w poście we włosiennicy i popiele modliłem się więc do Pana, mojego Boga wyznawałem i mówiłem ach Panie Boże Wielki i Straszny który dochowujesz przymierza i łaski tym, którzy Cię miłują i przestrzegają Twoich przykazań zgrzeszyliśmy zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie zbuntowaliśmy się i odstąpiliśmy od Twoich przykazań i praw i nie słuchaliśmy Twoich sług proroków którzy w Twoim imieniu przemawiali do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. U Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość. Nam zaś, jak to jest dzisiaj, jest wstyd. Nam, mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu, całemu Izraelowi, Bliskim i dalekim, we wszystkich krajach, po których rozproszyłeś ich z powodu niewierności, jakiej się dopuścili wobec Ciebie. Panie, wstyd nam naszym królom, naszym książętom i naszym ojcom, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. U Pana, Boga naszego, jest zmiłowanie i przebaczenie gdyż zbuntowaliśmy się przeciwko Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana, Boga naszego, by postępować według Jego wskazań, które nam dał przez swoje sługi, proroków. Nawet cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu. Dlatego rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisana w zakonie Mojżesza sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko niemu. Przeto spełnił swoje słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili, że ześle na nas wielkie nieszczęście, gdyż pod całym niebem nie wydarzyło się to, co się stało w Jeruzalemie. Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście, my jednak nie ubłagaliśmy Pana naszego Boga, odwracając się od naszych win i bacząc na Twoją prawdę. Lecz Pan dopilnował nieszczęścia i sprowadził je na nas, bo sprawiedliwy jest Pan, nasz Bóg, we wszystkich swoich dziełach, których dokonał, ale my nie słuchaliśmy Jego głosu. Lecz teraz, Panie nasz, który wyprowadziłeś mocną ręką swój lud z ziemi egipskiej i zapewniłeś sobie imię, jak to jest dzisiaj, zgrzeszyliśmy bezbożnie, postąpiliśmy. O Panie, według Twojej sprawiedliwości niech odwróci się Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta, Jeruzalemu, od świętej Twojej góry, Gdyż z powodu naszych grzechów i naszych win Jeruzalem i Twój lud znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokół nas. Lecz teraz wysłuchaj o Boże nasz modlitwy Twojego sługi i jego błagania i rozjaśnij swoje oblicze nad Twoją spustoszoną świątynią ze względu na siebie samego. O Panie! Nakłoń Boże mój swojego ucha i usłysz. Otwórz oczy i spójrz na nasze spustoszenia i na miasto, które jest nazwane Twoim imieniem, gdyż nie dla naszej sprawiedliwości zanosimy nasze błaganie przed Twoje oblicze, lecz dla obfitego Twojego miłosierdzia. O Panie, usłysz. O Panie, odpuść. O Panie, dostrzesz i uczyń, nie zwlekaj przez wzgląd na siebie, mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana, mojego Boga, za świętą górę mojego Boga, gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się o to nagle, w czasie ofiary wieczornej, przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. I przybył i rzekł do mnie, Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. Siedemdziesiąt tygodni wyznaczono twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina. I przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość i potwierdzi się widzenie i prorok, i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiec i rozum. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni i 62 tygodnie. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowany z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity,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 który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony chres spustoszenia. I tutaj mamy rozdział, który zawiera w sobie to, co nazywane jest kręgosłupem wszystkich proroctw biblijnych. Dlatego, że jest tutaj przedstawiona właśnie ta linia czasu od 24 wersetu do 27 jest tutaj nawiązana do 70 tygodni na początku rozdziału mamy wspomniane drugi werset że za Jeremiasza było zapowiedziane 70 lat 70 lat gdy Izrael miał być po prostu wygnany, uprowadzony do Babilonu. I też była to zapowiedź Mojżesza, który wyraźnie zapowiedział, że jeżeli Izraelici nie będą przestrzegać sabatów, czyli takich rocznych na przykład przerw w zbiorach uprawie pól, to wtedy ziemia po prostu będzie przez Boga oczyszczona z Izraela ziemia Kanaan i że ci ludzie zostaną z niej usunięci, aż ziemia spłaci swoje sabaty. I to faktycznie się stało. Najpierw zostały rozliczone te sabaty 70 lat, ale ponieważ tutaj mamy wspomniane o 70 tygodniach, to od razu Widać to powiązanie. Dlatego, że sabat jest jedną siódmą tygodnia. 70 lat jest jedną siódmą 490 lat. 70 tygodni lat, bo tutaj chodzi o okresy roczne, to jest dokładnie 70 razy 7 490 lat. Siedmiokrotność 70 lat wygnania. I bardzo ważne jest, żebyśmy od Daniela się nauczyli dwóch rzeczy. Po pierwsze, on tutaj był w Babilonie. Czyli można by powiedzieć, że został uprowadzony za grzechy swoich ojców i dziadków. Mógłby powiedzieć, no ale to przecież nie mój grzech spowodował że ja jestem uprowadzony, to mój ojciec, moja matka, mój dziadek, mój wujek. Ale on nie miał takiej postawy. On miał postawę taką, że jak najbardziej rozumiał, że to jest jego grzech. I on się w pełni z tym grzechem identyfikuje. I my powinniśmy także identyfikować się z każdym grzechem w chrześcijaństwie, który jest. Czy wyznajemy ten grzech? Czy rozumiemy, że to jest nasz grzech? Być może wykonuje go ktoś inny, a nie my. Być może nam Bóg dał światło, że my tego grzechu osobiście nie praktykujemy. Ale jako świadectwo na ziemi, Jesteśmy za to odpowiedzialni, żeby się modlić i ten grzech traktować jak swój własny i wyznawać go. Bo jest to nasza po prostu tutaj lekcja z tego, co widzimy u Daniela. Także Daniel mógłby powiedzieć, no ale tu całe otoczenie to jest Babilon. Wszyscy dookoła chodzą w chwalstwie. Może ja też będę naśladował ludzi z tego pokolenia, z tego otoczenia Nikt nie zauważy, że jestem bezbożny, bo wszyscy są bezbożni. Ale Daniel zdecydował, że nie tak. Że nieważne, czy wszyscy idą tą, czy tą drogą. Czy wszyscy nawet z Izraela uprowadzonego całkowicie się zaprzedali. Czytamy tylko o jego przyjaciołach? W sumie było ich garstka. I reszta przecież uprowadzono cały naród uprowadzono mnóstwo młodzieńców, a tylko ta garstka postanowiła trwać wiernie przy Bogu. I to jest z jednej strony, jak widzimy takie okoliczności, że wszyscy podający się za chrześcijan dookoła chodzą pewnymi drogami, które nie są zgodne ze Słowem Bożym, to chcielibyśmy ulec takiemu naśladownictwu, że może róbmy tak jak oni. Może będziemy po prostu naśladować te obyczaje, które się w chrześcijaństwie rozpleniły. Ale możemy też wziąć dobrą lekcję od Daniela. On wiedział, czego uczy Słowo Boże i nawet jeśli na tle całego pozostałego uprowadzonego do Babilonu Izraela wyglądał jak dziwoląg, to on miał rację. To jest właściwa postawa on plus Bóg to większość. I w ten sposób powinniśmy patrzeć. Pan Jezus powiedział, oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pan Jezus jest z nami. I jak masz Pana Jezusa jako towarzysza, to Ty plus Pan Jezus to większość. Nie jest ważne, co robią wszyscy dookoła, jak myślą, jak się wypowiadają, jakiego rodzaju myśli i zniechęcenia wypływają z ich ust. Masz Pana Jezusa. On cię zawsze zachęca. On mówi, nie bój się, malutkie statko. Upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Nie bój się. Nie martw się. Nie trosz się. To wszystko jest głos dobrego pasterza. On zawsze ma dla nas zachętę. I Daniel też miał pokrzepienie u swojego Boga i nie bał się nawet odmówić wielkiemu Nebukadnezarowi. Nie widział w tym żadnego powodu ku temu, żeby ulec bezbożnemu królowi, choć był to człowiek, który od Boga dostał tak wielką władzę, że był wtedy najpotężniejszym imperatorem tamtego czasu. I teraz, jeżeli popatrzymy na tą modlitwę, to po pierwsze, zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga. I to pokazuje, że my mamy też, jak się modlimy, to modlić się zawsze ze względu na Pana. Nie ze względu na ludzi, nie ze względu na okoliczności. Nie ze względu na inne rzeczy, które ludzie błędnie robią, gdy się modlą. Mamy mieć tutaj w tym przykładzie widoczne ukierunkowanie na Pana Boga, aby się modlić. Tylko Bóg jako cel rozmowy, bo modlitwa jest rozmową. My mówimy do Boga czy to w ciszy ze swojego serca, czy też czasem mówimy głośno, a Bóg odpowiada przez Jego Słowo. Czy to w czasie czytania, czy też Duch Święty przypomina fragmenty, które przeczytaliśmy i które utkwiły nam w pamięci. A być może też ktoś ma bardzo dobry zwyczaj uczenia się fragmentów Pisma na pamięć i wtedy z tej skarbnicy Duch Święty może pewne myśli przypomnieć i użyć we właściwym czasie modliłem się więc do Pana mojego Boga wyznawałem i mówiłem ach Panie Boże wielki i straszny nie powinniśmy o tym zapominać że nasz Bóg jest wielki i straszny straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego jeśli nie ma się na sobie krwi Pana Jezusa która zakrywa każdy nas grzech to jest Bóg wielki i straszny. Daniel, mimo że jako człowiek narodzony na nowo, wierzący w swojego Boga, uwierzył Bogu Abraham i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu, i tak samo w przypadku Daniela uwierzył Daniel Bogu i ta Boża sprawiedliwość została mu przypisana. To było wiele lat przed ukrzyżowaniem, ale. Doskonała ofiara Pana Jezusa działa jeszcze wiele wieków przed i wiele wieków po, bo ona jest niewrażliwa na upływ czasu. Ona jest doskonała i jedna, wystarczająca na wieczność. Ten Daniel, choć oczywiście nie znał imienia Pana Jezusa, ale znał swojego Boga i wiedział, że tylko w Bogu jest usprawiedliwienie. I że Bóg jest wielki i straszny. I tutaj widać, że On powołuje się na to, co jest nazywane przymierzem. Dochowujesz przymierze i łaski. Przymierza i łaski. Izrael był objęty tym, co my nazywamy starym przymierzem. I to stare przymierze było zawarte w pewnym sensie na żądanie Izraela, który powiedział wszystko, co Pan powiedział, wypełnimy. I to przymierze w pysze zostało zadeklarowane przez Izraela, że jak najbardziej oni to wszystko zrobią, bo oni są w pełni gotowi, żeby ponieść te ciężary i im sprostać. Czy można sobie wyobrazić większą pychę? Czy my często w taką pychę nie popadamy? Coś odkryjemy ze Słowa Bożego i nagle uważamy, że sobie z tym nieźle radzimy i uważamy, że no, to, to jest coś, co mogę potraktować jako coś, z czym dam sobie radę. Nie, to jest zła myśl. Wszystko, co możemy, to możemy tylko z łaski Pana Jezusa. Tylko i wyłącznie w oparciu na podstawie Jego działania w naszych sercach jest to możliwe. I nie słuchaliśmy Twoich słów, mówi w szóstym wersecie. Twoich sług, proroków, tych, którzy przemawiali w Twoim imieniu do naszych królów, naszych książąt, naszych ojców i do całego pospólstwa. Izrael nie tylko był powiadomiony przez królów ale też przez najprostszych ludzi z ludu. Nawet były przypadki takie, że król osobiście nadzorował informowanie pospólstwa o zaleceniach bożych. Prócz tego oczywiście były też liczne innego rodzaju inicjatywy, które prowadziły do tego, że pospólstwo, czyli każdy znał tą wolę bożą. Zgrzeszyliśmy, zawiniliśmy i postępowaliśmy bezbożnie. Jak widzieliśmy w przypadku sądów bożych, to wystarczyło dla Boga, żeby się w takiej Sodomie znalazło dziesięciu sprawiedliwych. Podobnie było z Izraelem. Jeśli byłaby garstka tych, którzy są wierni, to te sądy by nie spadły. One spadły dlatego, że nikt już nie został wierny. Nie było nikogo, na kim mogłoby oprzeć się Boże błogosławieństwo, tak żeby powiedzieć, no jeszcze ci zostali, więc poczekamy z wykonaniem sądu. Hiskiarz dostał obietnicę, że dopiero po jego śmierci się to wszystko zawali, bo Hiskiarz był pobożnym królem i za jego czasów musiał być pokój i bezpieczeństwo. I u Ciebie, Panie, jest sprawiedliwość. Dokładnie. Bóg jest tym, który jeśli pewnego rodzaju rzeczy ustanowi, to potem piluje, aby je zrealizować. I tutaj jeśli jest coś, w czym nie domagamy posłuszeństwie Bogu, to jest to zawsze nasza wina. Nie można szukać wymówek. I Jedenasty. Nawet cały Izrael, czyli cały, cały Izrael przekroczył Twój zakon i odwrócił się, by nie słuchać Twojego głosu. No i zgodnie z tym, to co Mojżesz już zapowiedział, rozlała się nad nami klątwa i przysięga zapisana w zakonie Mojżesza sługi Bożego, bo zgrzeszyliśmy przeciwko niemu. Było tam wyraźnie zapowiedziane przez Mojżesza, że Izrael zostanie rozproszony, że zostanie uprowadzony, że na ziemi Kanan nie będzie dla nich miejsca, że ziemia wypluje swoich mieszkańców. I dlatego dwunasty werset mówi, że zostało spełnione słowo, które wypowiedział przeciwko nam i przeciwko naszym sędziom, którzy nas sądzili. Jak napisano w zakonie Mojżesza, spadło na nas wszelkie nieszczęście. Ludzie dzisiaj protestują przeciwko temu, co tutaj czytamy. Bo dzieje Izraela są bardzo tragiczne. I one są naznaczone tym, że wielu władców próbowało ich zgładzić. Między innymi widzieliśmy w księdze Estery że cały naród był przeznaczony na zagładę i już była postanowiona jego zguba. Widzimy też nawet w Nowym Testamencie, że jacyś tam wierzący musieli opuścić pewne miasto, dlatego że byli Żydami. Nie tylko byli chrześcijanami, którzy się nawrócili do Pana Jezusa, ale wcześniej z urodzenia byli Żydami i na podstawie ich genetycznego pochodzenia byli prześladowani jako Żydzi. I widzimy, że ten naród był ciągle ścigany. Teraz różne państwa muzułmańskie starają się za wszelką cenę wymazać z ziemi jakąkolwiek pamięć o Izraelu. Także król Hiszpanii wygnał ich, to był chyba XVI wiek, czy też Hitler i Stalin w czasie II wojny światowej. Jedni i drudzy prześcigali się. Wcześniej carska Rosja, też co chwila pogromy. Czy też grzechy popełnione przeciwko temu narodowi w naszym kraju, też liczne. I to wszystko było dopuszczone na ten lud właśnie ze względu na to, że oni... Wypuścili ten miecz. Oni nie słuchali przykazań. Oni byli o tym już wcześniej powiadomieni. Już księdze Mojżesza było to wyraźnie zapowiedziane. Natomiast dziś, jeśli ktoś na to zwróci uwagę, to jest to oczywiście niepopularne stanowisko. Próbuje się uważać, że Izrael jest jednym z wielu zwykłych narodów Yy, który po prostu przypadkowo komuś tam nie pasował. Ale to nie jest właściwe podejście, jeśli traktujemy Słowo Boże poważnie, gdyż tutaj Daniel wyraźnie zwraca uwagę: zgrzeszyliśmy, bezbożnie postąpiliśmy. I to też ja mam taką osobistą, obserwacje, jeśli chodzi o generalnie wierzących. Może jest to nieuprawnione, bo bardziej bazuje na jednostkowych obserwacjach z mojego życia i życia tych, których znam, ale zauważyłem, że jeśli bezbożny, niewierzący popełni jakąś nieprawidłowość, to mu ujdzie to na sucho bardzo często. Ale gdy wierzący dokona tego samego, to zaraz się i bezpośredni przełożony o tym dowie, natychmiast jakaś kontrola się pojawi. Od razu wszystko jest dokładnie złapane, wypunktowane, wyliczone. I nawet wczoraj taką informację dostałem, która to potwierdzała, taką właśnie obserwację. Bo my, jak czytaliśmy w wielu miejscach, jesteśmy jak światła na świecie. Więc jeżeli teraz to światło się gdzieś pojawia, to my inaczej świecimy. I ludzie tego świata od razu to widzą. I nagle, jeżeli z tym powiązane jest jakieś nieposłuszeństwo, to nie zdziwmy się, że jako pierwsi zostaniemy zauważeni. I teraz, o Panie, według Twojej sprawiedliwości niech się odwróci Twój gniew i Twoja popędliwość od Twojego miasta Jeruzalemu, od świętej Twojej góry, gdyż z powodu naszych grzechów, i naszych win Jeruzalem ty i Twój lud zostali i znosi z od wszystkich, którzy są wokół nas. Czyli te narody wokół Jeruzalemu bardzo wrogo odnosiły się. Odnosiły się całkowicie nie w żaden sposób nieprzyjaźny, w żaden sposób żadnej życzliwości dla nich nie mieli. I dlatego Daniel wzywa Pana, żeby odwrócił ten gniew. On nie widzi, że to jest gniew tych narodów, tylko to jest gniew tych narodów dopuszczony przez Pana. Bo to jest właśnie to, że jeśli drogi człowieka podobają się Panu, godzi on nawet z nim jego nieprzyjaciół. Takie jest słowo wyraźnie pokazane. Więc jeżeli Izrael chodziłby Bożymi drogami, to te wszystkie narody dookoła by tylko mu błogosławiły i byłyby szczęśliwe, że mają takiego wspaniałego sąsiada jak Izrael. Natomiast jak Izrael popadł w grzech, to tylko spotkały go szykany i prześladowania i niechęć.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 i nie ma żadnego punktu, na którym można by się oprzeć w nas, to mamy tą świecącą w ciemnym miejscu latarnię. Zawsze możemy, modląc się, powołać się na to, żeby Pan ze względu na siebie samego zadziałał. O, tutaj jest oparcie, bo mamy tam w Bożym dziele Oparcie. On ze względu na siebie samego może odpuścić. On ze względu na siebie samego może zadziałać. To jest najwyższa wartość. To jest najbardziej kosztowna podpora. I Bóg może zachcieć odpowiedzieć, gdy się modlimy w ten sposób, ze względu na siebie samego, Panie, zrób to lub tamto. Nowotestamentowa formuła brzmi dokładnie tak samo. W imieniu Jezusa się modlimy. Czyli ze względu na Ciebie samego, Panie, zrób to lub tamto. Prosimy Cię o to. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli świadomość, że w nas nie ma nic. Jeśli możemy szukać łaski i miłosierdzia, to tylko w oparciu o to, jak wielkim Bogiem jest nasz Bóg,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 Nie ze względu na to, że sobie jakoś zapracowaliśmy, zasłużyliśmy lub że coś się poprawiliśmy. Nie, my się wcale nie poprawiliśmy. My oczekujemy Twojego miłosierdzia, Twojej łaski, niezasłużonej życzliwości. W nas nie ma nic, wszystko jest w Tobie. O Panie usłysz, o Panie odpuść, o Panie dostrzesz i uczyń. Nie zwlekaj przez wzgląd na siebie. Znowu powołanie ze względu na siebie, przez wzgląd na siebie. Mój Boże, bo Twoim imieniem nazwane jest to miasto i Twój lud. Gdy, a gdy jeszcze mówiłem, i tutaj mamy piękną rzecz, gdy jest widoczna reakcja niebios, bo jest nagle Gabriel. On jest tu nazwany mężem. Yy, prawdopodobnie yy, można powiedzieć, że to jest Przykład, gdy pojawia się anioł, większość twierdzi, że to jest anioł, tu jest nazwany mężem, więc trzymając się tekstu nie będziemy poza to może wykraczać. On tutaj jest wyraźnie pokazany jako ten, którego on przedtem oglądał w widzeniu. Przybył i rzekł do mnie, Danielu, oto wyszedłem, aby ci dać jasne zrozumienie. Czyli objawienie. W Nowym Testamencie mamy księgę, która się tak nazywa Apokalipsa lub Objawienie. To jest dosłownie to samo znaczenie, jasne zrozumienie, wytłumaczenie. I gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo. A ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły. Uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. I teraz mamy przejście do tego końca. Widzimy tutaj 70 tygodni wyznaczono twojemu ludowi. 70 tygodni, jak już wspomnieliśmy, jest to 490 lat. 490 lat wynika z tego, że tutaj każdy dzień traktowany jest jako rok, Tydzień jako 7 lat. 70 tygodni to jest 490 lat. I ważne jest, żeby zauważyć, że to jest coś, co jest wyznaczone Twojemu ludowi. Twojemu ludowi skierowane do Daniela oznacza po prostu Izraela, bo ludem Daniela był Izrael. I to jest powiedziane twojemu ludowi i twojemu miastu świętemu, czyli Jerozolimie. A więc dotyczy to Jerozolimy i ziemskiego ludu Izraela. Chrześcijanie w żadnym sensie nie są Izraelem. Chrześcijanie nie są w żadnym sensie Żydami. Jest taka fałszywa koncepcja, która się nazywa teologią zastępstwa, ale to jest bardzo niebezpieczny pogląd na podstawie tego poglądu w chrześcijaństwie panowały właśnie prześladowania Żydów. Hitler przekonywał między innymi pod wpływem tej koncepcji, że on wykonuje nic innego jak misję Bożą, wygładzając Izraela, mordując wszystkich Żydów, twierdząc, że oni są fałszywymi Żydami, a prawdziwymi Żydami są rzymscy, katolicy lub generalnie chrześcijaństwo. I to była właśnie teologia. I dalej jest podtrzymywana teologia zastępstwa, w której głosi się, że rzekomo chrześcijanie są Żydami albo chrześcijanie są prawdziwym Izraelem. Jest to nieprawda. Słowo Boże mówi w 1 Koryntian 10:32, że mamy nie dawać zgorszenia ani Żydom, ani Poganom, ani Kościołowi Bożemu. Widać, że w Bożym w słownictwie to są trzy oddzielne grupy. To, co dzisiaj czytaliśmy z Rzymian pod koniec, że Izrael ma się radować i poganie. I trzecią grupą, inną niż poganie i inną niż Żydzi, są chrześcijanie, co jest Kościół Boży. To są niemożliwe do wymieszania trzy kategorie. Po prostu poganie to są wszyscy niewierzący, nie Żydzi, Żydzi, no to wiadomo pokolenie, które należy genetycznie do potomków yy, tutaj z Izraela i Judy. Natomiast chrześcijanie to są ci, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i pochodzą zarówno z Żydów, jak i z Pogan. Nie są ani Żydami, ani Poganami, bo to co jest powiedziane, nie ma Żyda, nie ma Greka, ale już jesteśmy w Chrystusie. I to jest odrębna grupa, trzecia. Nie wolno ich mieszać. I z tego wychodzi bardzo duży błąd, jeśli się miesza chrześcijaństwo z judaizmem. Bo ani jedno, ani drugie na tym nie zyskuje. I tutaj jest powiedziane, aż dopełni się zbrodnia. Czyli jest tutaj mowa o tym, że do końca zostanie doprowadzona sprawa związana ze Zbrodnią Dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina. Zmazana wina od razu przychodzi nam na myśl wspaniały moment, gdy Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i zostały na Niego włożone wszystkie nasze grzechy. I Bóg odwrócił się od Niego, zamiast odwrócić się od nas, a Jego sprawiedliwość została przypisana nam, a Jemu została przypisana cała nasza grzeszność. I przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość. Kolejny punkt. I potwierdzi się widzenie jej prorok i Najświętsze będzie namaszczone. I teraz 25 werset. Bardzo mocne słowo, wiedz. Czyli to nie jest coś, co jest przypuszczeniem. To jest coś, co możemy wiedzieć, w pierwszym liście Jana jest powiedziane, że to, co tam Jan pisze, jest napisane, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. I tam jest wyraźnie powiedziane, że kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne. Kto ma Syna, ma życie wieczne. I pewne rzeczy możemy wiedzieć. Nie tylko mieć nadzieję, nie tylko przypuszczać, nie tylko się domyślać, nie tylko z ufnością na nie oczekiwać, nie tylko w nie wierzyć, ale jest tu użyte mocne sformułowanie wiedzy. Czyli jest coś, co, tak jak wiedza encyklopedyczna, możemy po prostu wpisać, że tak po prostu jest. I koniec. I tutaj wiedz i rozum, czyli jest odwołanie do intelektualnego, procesu, który jest wykonywany przez nasz mózg. Odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu, aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni i 62 tygodnie. Razem jest to 69 tygodni. I w ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. I tutaj wyraźnie jest to odniesienie do ofiary Pana Jezusa i jest taka książka napisana przez Sir Andersona, w której on, właśnie bazując na tym wiedź i zrozum, dokonał obliczenia, kiedy według tych twardych faktów, bo te rzeczy, kiedy wyszło yy, słowo o ponownej, yy, po, o ponownej odbudowie Jeruzalemu, to jest znany fakt historyczny i wyliczył, kiedy miało nastąpić Wjechanie pana Jezusa do Jerozolimy i ukrzyżowanie go w wyniku tej zapowiedzi. I bardzo precyzyjnie to obliczenie wskazało, że faktycznie jest to matematyczne po prostu matematyczny fakt. A żeby się to spełniło na zasadzie prawdopodobieństwa, to nie ma takiej możliwości, żeby się to spełniło inaczej, jak tylko wtedy, kiedy ktoś po prostu z wyprzedzeniem wiedział i tak się stało. Więc to jest bardzo precyzyjne proroctwo. Zachęcam do tego, żeby sobie to proroctwo dokładnie przeanalizować i przemodlić, bo ono mocno wzmacnia nasze przekonanie o prawdziwości Pisma Świętego. I dalej widzimy Lud księcia, który wkroczy, to jest oczywiście odniesienie do tego, którego znamy jako przedstawiciela Cesarstwa Rzymskiego. Zniszczy miasto. Pan Jezus powiedział, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony i świątynię. To proroctwo albo już zostało spełnione w 70. roku, Albo jeśli ściana płaczu jest faktycznie autentyczną częścią świątyni, co y, podobno cztery najniższe warstwy są, to by oznaczało, że to jest tak zwane wypełnienie dwuetapowe, które często w piśmie występuje. Na przykład zburzenie Tyru było proroctwem dwuetapowym. Najpierw zostało zburzone miasto Tyr na lądzie, a potem pozostałość tego miasta wiele lat później została zniszczona na wyspie i dopiero wtedy to prorostwo zostało spełnione. Pan Jezus powiedział, nie pozostanie kamień na kamieniu i to nie jest tak, że to zburzenie w 70. roku, jeżeli to są autentyczne części świątyni, wymagane jest na chwilę obecną. Dopiero w czasie po pochwyceniu nie może pozostać kamień na kamieniu. A ponieważ będzie trzęsienie ziemi w Jerozolimie, to mamy wiele przykładów, że wiele proroctw Pisma osobiście Bóg dokańcza. Na przykład jest zapowiedź, że będzie głoszona Ewangelia po całym świecie. My się trudzimy, żeby tę Ewangelię głosić, ale to Bóg wysyłając anioła, który będzie leciał środkiem nieba w spełni to proroctwo. I tak samo tutaj jest yy, powiedziane nie pozostanie kamień na kamieniu w Mateusza 24, ale jeśli ściana płaczu jest autentyczną częścią Jerozolimy, ta dolna część, bo potem zostało nabudowane wiele warstw, które już oczywiście nie są autentyczne, to jeśli te cztery pierwsze warstwy są autentyczne, to będzie oznaczało, że to proroctwo nie pozostanie kamień na kamieniu, zostanie zrealizowane w przyszłości już w momencie, gdy te chwile będą ku końcowi. Potem, i tutaj jest bardzo blisko, potem nadejdzie jego koniec powodzi. To właśnie jest jeden z tych punktów. Jeżeli ten kamień na kamieniu zostanie dopiero rozwalony po pochwyceniu, kiedy już antychryst, będzie jako przedstawiciel współpracujący z odnowionym Cesarstwem Rzymskim współpracował ręka z ręką, to wtedy nadejdzie jego koniec. Jeżeli natomiast zburzenie świątyni wypełniło się w 70. roku, to też widzimy, że to też jest typowe dla prost dwuetapowo wypełnianych, że Cesarstwo Rzymskie na chwilę obecną straciło swoją moc kontroli. Choć wielu zwraca uwagę na to, że cesarstwo rzymskie nigdy nie przestało istnieć, że ono dalej istnieje w różnych strukturach. Choćby religia rzymsko-katolicka cały czas ma wiele struktur wspólnych z cesarstwem rzymskim i wiele prowincji, które było typowe dla cesarstwa rzymskiego, do dziś ma swoje administracyjne odpowiedniki w tych zarządzeniach tego, tej organizacji. I oni do tego się powołują. Także przez całe wieki było coś takiego jak święte cesarstwo rzymskie kultywowane. Nawet Napoleon, który niby się od tego odcinał, ostatecznie potem mu się ta koncepcja też podobała. Odwoływał się do niej oczywiście również Adolf Hitler. Także mówi się, że Unia Europejska nawiązuje do tego dziedzictwa. Więc jeżeli byśmy popatrzyli na to w ten sposób, że ta kontynuacja dalej ma miejsce, to koniec tego nadejdzie. Właśnie już po pochwyceniu wierzących uruchomi się zegar Boży. My jesteśmy teraz w punkcie, który znamy jako ten, gdy Pan Jezus Chrystus złożył swoją doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty, czyli została złożona doskonała ofiara. Po 62 tygodniach pomazanie został zabity. I to jest fakt, który jest nam znany, gdyż wspominamy go praktycznie co tydzień na wspólnych zejściach i na modlitewnych również się do niego odwołujemy. I każdy w osobistym, praktycznym życiu też korzysta z dobrodziejstw tej doskonałej ofiary. I teraz, ponieważ Antychryst będzie udawał Pana Jezusa, to 27 mówi, że Antychryst zawrze ścisłe przymierze z wieloma. To jest odniesienie do Jeremiasza, 31 rozdział. Jeremiasz, 31 rozdział, zawiera obietnicę. I ta obietnica brzmi tak. To jest 31 rozdział, strona 852, 31 werset. I tutaj jest zapowiedź. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Czyli Izrael oczekuje na wypełnienie nowego przymierza. I to nowe przymierze oczywiście jest oparte na doskonałej ofierze Pana Jezusa, ale po pierwsze dotyczy ludu Daniela, czyli Izraela i Judy. Nie dotyczy chrześcijan. W żadnym sensie. My jesteśmy kelnerami Nowego Przymierza. My, tak jak przedtem Izrael dla nas zachowywał Pisma Święte przez wieki i korzystamy z tego, że Izrael dla nas zachowywał wiedzę o Bogu. Stary Testament przepisywali z taką pieczołowitością, Żebyśmy my mieli z tego pożytek, bo jest powiedziane, że co przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano. Napisano to dla chrześcijan, a Żydzi z pełnym zaparciem pilnowali, żeby jedna kropka, jedna jota nie została z tego naruszona. Dla nas to robili. Tak samo my teraz co niedzielę, gdy wspominamy, krew przelano na krzyżu Golgoty, Również wspominamy, że jest to krew nowego przymierza, które Bóg zawrze z Izraelem. To już będzie po pochwyceniu, po przyjściu Pana Jezusa na ziemię, siedem lat po pochwyceniu, gdy On przyjdzie ustanowić nowe przymierze z Izraelem i Judą. Ale zanim On przyjdzie, przyjdzie uzurpator, który powie Ja mam dla was nowe przymierze, ja jestem prawdziwym Chrystusem. Ja mam dla was przymierze, które zawrę z wami na jeden tydzień. Znaczy, on może nawet nie będzie się chwalił, że to jest na siedem lat. Tu jest powiedziane na jeden tydzień, bo w praktyce on dłużej niż tydzień nie będzie panował, czyli jeden okres siedmioletni, bo pod koniec tych siedmiu lat Pan Jezus przyjdzie i zabije go tchnieniem ust swoich. I on zawrze to nowe przymierze, będzie powoływał się stare przymierze, nie dotrzymaliście go, to teraz ja zabrę z wami nowe przymierze. Ale to, że on tak będzie mówił, tutaj widać, że złami w połowie. Bo jest powiedziane, w połowie tygodnia zniesie ofiary trwawe i z pokarmów. Jak widzimy w objawieniu przez pierwsze trzy roku, będzie tak, że ta y, służba Boża będzie Oczywiście, pod nadzorem tego człowieka grzechu i w współpracy z odnowioną organizacją religijną, którą znamy jako Babilon Wielki, czyli gdy chrześcijanie zostaną zabrani z ziemi, zostaną różnego rodzaju osoby, które są związane z religią chrześcijańską. Wyznawcy, którzy nie mają w sobie życia, nie wierzą w Boga, ale z różnych powodów są uwikłani czy to jako różni funkcjonariusze religijni, czy inni. I oni się połączą z innymi religiami, z islamem, z hinduizmem, z buddyzmem, z różnymi plemiennymi y, tymi organizacjami. I oni będą mieli jedną religię, która się nazywać będzie, według Pisma Świętego, że to będzie wielka nierządnica, której osądzenie widzimy w 17 rozdziale objawienia I będzie też dla Żydów realizowany program, że oni będą mogli składać swoje ofiary w świątyni. I w połowie tego tygodnia, czyli po 3,5 roku, zasiądzie w tej świątyni tenże człowiek rzekł i powie coś w rodzaju, że on jest Bogiem. Bo jest to powiedziane w Tesaloniczan, że poda się za Boga. I on będzie uważał, że to on jest Bogiem, a tu widzimy, że zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. Te ofiary to jest bardzo ważny element, dlatego, że to są cienie rzeczy przyszłych, gdy widzimy je w pierwszym przymierzu, w starym przymierzu. A w nowym przymierzu ofiary będą składane znowu, bo widzimy we że są tam i ołtarze i składane będą ofiary, ale one będą cieniem rzeczy przeszłych, czyli będą w drugą stronę wskazywać na doskonałą ofiarę Pana Jezusa raz na zawsze dokonaną na krzyżu. Tak jak przedtem wskazywały na przyszłą ofiarę Pana Jezusa w Starym Przymierzu, to w Nowym Przymierzu będą pokazywać na przeszłą ofiarę Pana Jezusa, która jest podstawą zawarcia Nowego Przymierza. I teraz widzimy dalej, że ten człowiek grzechu będzie odpowiedzialny za to, że w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie. O tym czytamy w objawieniu 13 rozdział, co tam się będzie działo. I dopóki nie nadejdzie, bardzo pocieszające słowo, wyznaczony kres spustoszenia, Bóg powiedział wyraźnie, że to będzie ukrócone. To ma już wyznaczony swój kres. Dotąd dojdziesz i nie dalej. I Pan Jezus też powiedział, że gdyby nie zostały skrócone owe dni, nie przetrwałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych zostały skrócone owe dni bo choć w momencie pochwycenia nie będzie na ziemi już ani jednego wierzącego z wyjątkiem dwóch świadków, to ich służba już przyciągnie do siebie, do służby, czyli do wskazywania na Boga, przyciągnie ludzi, którzy uwierzą dzięki ich służbie Bogu i staną się wierzącymi. Później widzimy, że będzie 144 tysiące z każdego pokolenia Izraela po 12 tysięcy, 12 plemion, 12 tysięcy, razem 144 tysiące. Widzimy też wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu języka. I to jest po tym, jak już leci ten anioł ośrodkiem nieba i mówi Ewangelię każdemu w jego własnym języku. Więc Bóg zawsze troszczy się o to, żeby Jego światło na ziemi płonęło. I jesteśmy odpowiedzialni, mając znacznie więcej światła. Dlatego bierzmy przykład z Daniela i pamiętajmy, że jeżeli dostrzegamy jakąś słabość lub grzech, to Bóg ją nam dał zauważyć właśnie po to, żebyśmy się o to modlili jako nasz własny grzech, a nie po to, żeby się wywyższać nad tym, który w ten grzech został uwikłany. I doszukiwać się swojej sprawiedliwości, bo w nas nie ma nic dobrego. My możemy do Boga wołać jedynie na podstawie tego, że On ze względu na siebie samego może zechcieć nam pomóc. ważny jest Izrael i dlaczego szatan chce go tak zniszczyć możemy przeczytać w księdze Izajasza 49 rozdział trzeci wiersz i rzekł do mnie jesteś moim sługą Izraelu przez ciebie się wsławię i dlatego szatan przez te setki a nawet tysiące lat chce tak Izraela zniszczyć i nawet kiedy będzie koniec wielkiego ucisku cała siła ciemności skupi się przeciwko Izraelowi i wtedy właśnie Pan Jezus przyjdzie z nami, aby wybawić Izraela. I Boża wierność jest oparta na tym, żeby zachować Izrael. Z tego widzimy też, że nawet ci wielcy tego świata, można władcy, którzy rządzą do dzisiejszego dnia nie są w stanie zmienić Bożych postanowień i Bożych proroctw. I tak wielu było takich, którzy chcieli to zrobić, ale im to się nie udało. I teraz do, jak widzimy koniec ich rządzenia, to ta siła się wzmaga przeciwko Bogu, przeciwko Jego, przeciwko jego ludowi i za wszelką cenę chce ich zniszczyć, a objawienie to potwierdza, bo mówi, że te słowa wie, że, wie, że czasu ma niewiele. Że on będzie prześladował niewiastę. Wie, że, dlatego, że wie, że czasu ma niewiele. To chyba 14 rozdział o tym mówi. Także widzimy, że Bóg nas umieścił w takim wspaniałym czasie, którym jest czas łaski. I ten czas łaski nie ma e, ograniczonego e, jakby być, w latach czasu, e, że on jest... E, zaczyna się w chwili, kiedy Duch Święty stępuje na ziemię i kończy się w chwili, kiedy Duch Święty razem z nami zostanie, zostaje zabrany do nieba. Dlatego powinniśmy być wdzięczni Bogu, że właśnie postawił nam nas w takim czasie, w którym mogliśmy uwierzyć, przyjąć Jego Słowo i nawrócić się. I jeszcze mamy też i zgodnie z tym Słowem chodzić i żyć i modlić się też za siebie nawzajem, ale też i za ten naród, który do tej pory jeszcze nie jest Bożym Narodem. Dlatego z tego urywku Słowa Bożego jest zapisane takie poważne proroctwa, a mimo to dla nas jest okazana tak wielka łaska, że Bóg jeszcze do tej pory nas zachowuje i bądźmy tak jak ci to zgromadzenie w Filadelfii, które jednak yy, pan Jezus powiedział dlatego że nie zaparłoś się mego imienia i Słowo, moje nie? trzeci rozdział objawienia Ponieważ, że zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto ja zachowam Cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Tutaj jeszcze... Konrad wspomniał o tym Izraelu i tutaj jest ważne, żebyśmy z 24 rozdziału Mateusza pamiętali o dosyć częstym błędzie popełnianym przez różnych zwodzicieli, którzy chcą wyliczać daty i tak dalej. To jest słowo takie nie przeminie to pokolenie aż się to wszystko stanie. I oni doszukują się, że to chodzi o jakieś znaczenie takie, że to niby jest jakiś okres jednego pokolenia i tak dalej, i tak dalej i wychodzą im różne dziwne rzeczy. Natomiast słowo pokolenie to jest greckie słowo genea i to chodzi po prostu o pokolenie w znaczeniu narodu żydowskiego. Pan Jezus po prostu obiecał, że Żydzi nie przeminą, dopóki się to wszystko stanie i Tutaj mamy potwierdzenie tego też Wieremiasa, to co dzisiaj czytaliśmy. 31 rozdział, 35 werset. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze, także szumią jego fale. Pan zastępuje jego imię. Jeżeli by te prawa miały zachwiać się przede mną, mówi Pan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 jeśli chodzi o zakon, to nie przeminie ani jedna kreska, ani jedna jota, dopóki niebo i ziemia nie przeminą. Natomiast o słowach Pana Jezusa On mówi nieco dalej, że niebo i ziemia przeminą, a słowa moje nie przeminą. To też nie jest bez znaczenia, bo Jeremiasz mówi, że dopóki niebo i ziemia będą po prostu nienaruszone, to to jak najbardziej zakon obowiązuje i w Nowym Przymierzu też będzie obowiązywał zakon, bo prawa moje włożę w ich serca. Tak jest jedna z obietnic dla Izraela w Nowym Przymierzu. Natomiast jak widzimy w objawieniu już, jak ziemia i niebo pieszkło, to po tym fakcie dalej słowo Pana Jezusa jest aktualne, bo Jego słowa są ponad istnienie nieba i ziemi, a zakon tylko do momentu, kiedy ziemia i niebo zakończy swoje istnienie. 213